Completely unprofessional. Powrót, powrót. Okej, okay, znów ja, Martin Lechowicz. Nadaje na żywo. Completely unprofessional. Mam nadzieję, że się nie rwie, co to się dzieje. Co to się dzieje? Dobra, dzisiaj jest... Yy, 17.38 się nagle zrobiła, 14 września zupełnie nic nieznacząca data. Trzy dni temu była rocznica tego, jak samolot 1 rozbił jeden wieżowiec i zginęło dużo ludzi. No, mniej więcej tyle, ile ginie w weekend chyba pod kołami samochodów. No, ale to jakoś tak mniej się zwraca uwagę na to, że są ludzie giną na ulicy zabijani przez kierowców takich ten, którym się nie chce za bardzo zwracać uwagę, no tak jeżdżą, a bardziej się zwraca uwagę na to, że pff, budynek się rozwalił. Jeden wielki World Trade Center to było. Może jakby nazwać jakoś samochód lepiej, a nie jakiś tam maluch. No, ktoś gdzieś zginął pod maluchem. Jak ktoś zginął w World Trade Center. O, to jest żałoba. Proszę pana, to się wojny robi i tak dalej. Głupi jest ten świat jakiś. W ogóle nie wiem, o czym mówić. A, dobra, jeżeli o czym chciałem być. Chciałem powiedzieć, że słuchacie Completely Unprofessional Show. <śmuszczaj> Zupełnie bezsensowny program, który nadaje cyklicznie. Na stronie unprofessional tu jest napis tu. Możecie sobie znaleźć... Właściwie tam nic nie ma, nic tam nie możecie znać. Poprzednie odcinki, które były takie rozbiegowe, więc właściwie też nie ma po co... Dobra, jak widać, nadaje w czapce. O, moja, moja czapka nowa tu. E, czapka... Widać? Believe it or not. No. E, RIP, please. Believe it or not. Byłem w Londynie. Wróciłem niedawno. Była ze mną Becia i jeszcze taka jedna Ewa. Byliśmy sobie, połaziliśmy, zwiedzaliśmy wszystko, ale to, co się działo, ludzie to ludzki rozum przechodzi czy tak się to mówi, ludzki mózg przechodzi ludzki rozum chyba przechodzi no coś w każdym razie przechodzi i tak i co to chciałem powiedzieć jeszcze nie pamiętam w ogóle jakiś jestem taki zawieszony ja nie zdążyłem jeszcze wszystkich zdjęć, filmów, nagrań które tam miałem skopiować, obrobić, przemielić połączyć, żeby z tego była fajna relacja, ale będzie będzie, więcej powiem jest tego tak dużo i tyle fajnych rzeczy się działo i widziałem i robiłem i myślałem, że no będzie parę odcinków i nie zanudzicie się, bo na przykład będą rozmowy z człowiekiem który gadał w Hyde Parku, w The Speaker's Corner tam gdzie ci mówcy tacy gadają wolność słowa bla bla no, o tym, kto tam gadał, dlaczego i po co i dlaczego tylko jeden był. O, o tym będzie. I będzie o tym, jak byłem w najlepszym muzeum, jakie jest w Londynie, według mnie, ale to ja jestem właśnie taki trochę inny. Y, tym, tu, believe it or not, Auditorium to muzeum się nazywa. I to jest, nie wiecie, kto to był, Ripley? Robert Ripley żył gdzieś tak na początku 19 Nie jeden umarł w 1940 30? 30? 40? 40 którym chyba. chyba. No, w 20 chyba 9, a może się tam porę, parę lat pomyliłem w tą albo w tą stronę, został człowiekiem, najpopularniejszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych, tak, Robert Ripley i y, pewnie dlatego mało kto o nim słyszał w Polsce. Jego programów, bo prowadził programy, tak jakby podcasty, tylko z jego czasów nie było, no to prowadził radiowe odcinki słuchało 80 milionów ludzi. O, to jest liczba. 80 milionów ludzi, bo oprócz tego robił komiksy, no ale w ogóle o czym robił, robił to wszystko Robert Ripley? Otóż robił to o najdziwniejszych, najciekawszych rzeczach, jakie znalazł na planecie, wszędzie i poza planetą pewnie też. Takie dziwactwa szukał. I ludzi, którzy coś dziwnego umieli robić. Na przykład jakiś gość, co sobie wbijał takie, te, takie więcej długie gwoździe do nosa, tak, no. Tak, uh, wbijał i, i wbijał, i to jest wszystko udokumentowane. Robert Ripley niczego nie zmyślał, naprawdę tyle jest rzeczy dziwnych na świecie, że się w pale nie mieści. Jak się tam przyjdzie, to cały czas jest: Oh my goodness, I can't believe it. No i dlatego pewnie się nazywa Believe it or Not. No także tam, no normalnie fanem jestem, no, no jestem fanem. A Ripley znałem go z gry Master Lou. Jest taka gra, przygodówka taka. Ja myślałem, że oni zmyślili to Believe it Nie wiedziałem, że to istnieje naprawdę. No to człowiek się tak musi nauczyć. Dopiero wtedy, jak ja w to grałem, to nie było w Wikipedii jeszcze. <grych> nie wiedziałem, a teraz się okazuje, że to prawdziwy człowiek był. Niezwykły. Remarkable, man. Dobrze, no to o tym będzie właśnie w tym odcinkach Completely Professional, które tutaj będę sadził wam, jak, jak to jajko na patelnie. A na razie... Pozobaczcie sobie jeszcze raz obrazek Becia w bucie. Becia w bucie! A teraz znów Martin jest, czyli nadający tutaj razem z, z George'em Dżdżownicą w kącie ekranu. Yy, dobra, to ja powiem tak, że pierwszego dnia wszystko, szlak trafił, jak przyjechałem do Londynu. W ogóle tak normalnie bym nie przyjechał, bo nie miałem za co, ale jak już planowaliśmy tego, ten wyjazd do Londynu od paru miesięcy, już mieliśmy bilety, już mieliśmy wszystko ustalone, no to już pojechałem, bo jestem człowiekiem, który, ha, taki idiota, dotrzymuje słowa po prostu. Mówię, że pojadę, to pojadę no i efekt jest teraz taki, że nie mam pieniędzy, no ale tam, tam pieniądze się zarobi, przychodzą, odchodzą nieważne, a jedyna w życiu okazja była, żeby być w Londynie prawdopodobnie i zobaczyć to muzeum, nawet nie wiedziałem, że tam jest Przecież Tu wysiadam z metra Piccadilly Circus, wysiadam, wychodzę na powierzchnię patrzę i oczom swym nie wierzę takie miałem jak spotki a, a propos oczu, w tym muzeum był jeden facet co potrafił kiedy chce naprawdę istniał Wywalać sobie oczy z tego, znaczy był, no nie, był zdjęcia, były informacje, że jest taki gość. No, nie wiem, że już nie umarł dawno temu, nie, bo to Ripley szukał tych ludzi, a to było już dawno temu, więc wszyscy pomierali już przeważnie. No, ale był gość i widziałem zdjęcia takie. Tak se umiał. Ja nie umiem, więc się nie zgłaszam wiecie, a propos jeszcze tego Ripley, po 40, tam 50, już tam 60 iluś latach od jego śmierci, no to to w ogóle istnieje dalej wszystko, dalej jacyś ludzie następni też mają takie obsesje, fascynacje i tak dalej, żeby szukać dziwactw. No ale po tylu latach pierwszy właśnie odcinek, akurat teraz, akurat teraz, taki zbieg okoliczności, jak ja akurat byłem, pierwszy odcinek podcastu Believe it or not od podcastu właśnie, zrobili ci ludzie. Nie wiem jeszcze, co tam jest, bo go nie zdążyłem przesłać, ale już go ściągłem. No to polecam, polecam, chociaż nie wiem, czy polecam, bo jeszcze go nie słuchałem. Dobra, to nie polecam na razie, ale kiedyś być może polecę. Jego gdzieś, czy do niego polecę. Dobra. I teraz znów. bo się nie mogę skupić, znowu dzisiaj. Pierwszy ten dzień, jaki był, pierwszy dzień mój w Londynie wyglądał tak, że no polecieliśmy tam sobie do tego Londynu, Eee, no i dzwonimy do pana właśnie, panie panie Martin, mieliśmy być yy, bo nas w sumie zaprosił niejaki Martin z Londynu tak, w Londynie mieszka i ostatni mail, jaki od niego dostałem potem jak ja mu wysłałem hej stary, przyjeżdżamy 2 września, wszystko w porządku może być, czy mamy sobie szukać czegoś nowego do spania innego nie, spoko stary, nie ma sprawy napisał mam tu ten mail, mam tu ten mail tu tu, na dole mam w komputerze ten mail, więc jest dowód, jest, wiadomo, że tak było. I to był jego ostatni mail, a to było przed wyjazdem, było już trochę, no. I znikł. Przyjeżdżamy do Londynu i telefon jego nie działa, mail jego nie działa, nie odpowiada, nie ma go, nikt nie wie gdzie jest, zniknął ten pan. Pan, pan, pan No, Martin zniknął i do tej pory nie wiem, gdzie jest. Po prostu zaginął, wpadł w czarną dziurę. Nikt nie wie, gdzie on jest. A ja nie wiem, jak znaleźć tych, co wiedzą. No, ale efekt był taki, że zostaliśmy sobie w tym Londynie i nagle jesteśmy, nie mamy gdzie spać, nie mamy gdzie iść, nic nie wiemy, nie mamy do kogo zadzwonić. Lipa! Takim zbiegiem okoliczności tak się złożyło, że wszyscy inni, o których miałem kontakty w Londynie, też zniknęli, ich nie było. I, no i. No i co? No, o, telefon mi dzwoni w ręce, no mm, przestał. No i tak zostaliśmy sobie sami w Londynie. No, takie były, taka była jazda, no to dobra, idę do kafiki, po, powiem co było, bo tego nie będzie w nagraniu, bo byłem zestresowany, żeby to wszystko nagrywać. Szkoda nad samym razem jak będę miał wyjątkowo stresującą sytuację, to będę wszystko nagrywał, żeby było no bo i tak się dobrze skończy najprawdopodobniej, wszystko się do tej pory dobrze kończy takie rzeczy, co się wydaje, że się nie kończą dobrze, a się dobrze kończy tak to już jest tak, tak, tak, niektórzy tak mają w życiu no proszę, dobra, ale to było tak, że nie wiedzieliśmy się, czy nie wiedzieliśmy, czy się dobrze skończy, czy nie, było nas trzy, tylko ja znam angielski no, hostel poszliśmy szukać, ale znaczy poszliśmy w internecie, poszliśmy do kafejki internetowej prowadzonej przez jakiegoś ruska Ciekawe, nie wiem dlaczego, tak jest, ale tak było. I znaleźliśmy se hostel, jakiś pierwszy z brzegu, bo już nam było wszystko jedno, byle spać gdziekolwiek. Jutro się wymyśliłeś. Pojechaliśmy, bo mapka była. Przy, Dobrze, wracając do tematu, skończyłem na tym opowiadać, że jak, jak, yy... no szukamy hostelu, idziemy do hostelu, już jest taki wieczór, się robi trochę, ale mam mapkę, trafię, metro znam, ludzie mówią w języku, który znam rewelacyjnie, <grybujesz> idę. I poszliśmy, doszliśmy, nawet znaleźliśmy to miejsce, gdzie według mapki miał być hostel, patrzymy, a tam jakaś taka ruina, jakieś smutne drzwi bez zamka zamek był, domofonu nie było, okna zapaćkane czy zaklejone jakieś, bo coś jest nie tak, myślę sobie, no. I pytamy ludzi na ulicy, czy jest tu taki i taki hostel, bo to miała być sieć hosteli, taki pewny wybierałem. A no nie ma, ale był, miesiąc temu, czy ileś tam miesięcy temu. Nie ma, mówi. No to nie ma, no to co zrobimy? No i tutaj właśnie doznałem po całym tym dniu załatwiania wszystkiego, doznałem osłabienia lekkiego i obezwładniła mnie ta cała sytuacja. Wszystko jedno, niech teraz ktoś inny prowadzi mnie. No to Becia wzięła i mówi, tam jest kościół, tam kościół jest. Gdzie jest kościół? Kościół jest na ostatniej stacji metra, idziemy do kościoła. Coś myślę... Dobra, no idziemy do kościoła, co mamy zrobić innego? I tak już nie mam pomysłów byle gdzie, chcę już być. Poszliśmy do kościoła, cofnęliśmy się stacja metra wcześniej, wychodzimy, kościoła nie ma. No, ale jakiś był, ale to z metra było widać przez okno, a tak to nie ma. Ale oto, znaczy tego co było widać, go nie ma, bo nagle się okazało przed naszymi oczami, tada, i tutaj na tę okoliczność powinien być dźwięk. Nie, był kościół. Kościół był. Ach, nieważne. Napijmy się. No właśnie, ważne, yy, bo... Yy, chcieliśmy sobie iść, to był Kościół w ogóle baptystów. No, właśnie. I myślę sobie, no wejdę, coś nam pomogą, chrześcijanie, Kościół, no muszą. Taki małem cyrograf z Jezusem przecież, żeby tam głodnego przyodziać, a tego, co nie ma domu, napoić, czy coś. Tak, prawda, było. No i... A, no i wchodzimy, a tu nic... Bo zgodnie z nowoczesno-chrześcijańskim zwyczajem Kościół jest zamknięty na cztery spusty Tak I nikogo nie ma nigdzie Becia zadzwoniła, bo myślała, że to chyba w kościele To tam tak obok kościoła był jakaś tam brama do domu Który był zaraz koło kościoła No to tam zadzwoniła Ja mówię, Becia, tam ktoś inny mieszka Bo to inny dom Becia... nie, nie, nie Zresztą w sumie nie wiadomo, kto tam mieszkał Bo i tak go nie było No no to myślę, no desperacja, desperacja. Nie wiadomo, co zrobić. Eee, no, ale eee, był numer telefonu do pastora i to była jedyna możliwość. Lubię, jak sytuacje, gdzie nie ma możliwości żadnej oprócz jednej, bo nie ma się na czym zastanawiać. No to dzwonię do pastora i mówię, że I'm desperate. And, a nie, chyba zacząłem you won't believe this story czy coś takiego you're not gonna believe, believe this i on chyba też didn't believe this because, because, bo no bo zapytał, czy mamy trochę kasy czy coś no i mamy, mówię, no mamy, mamy trochę kasy, no i znaczy taka trochę nieprzewidziana kasa, bo to inaczej miał wyglądać. Dobra, ale idziemy, no to mówi, że tam dalej, tutaj, tędy się przejdzie w prawo, w lewo, prosto, potem za Polish Center gdzieś się w lewo skręca i tam będzie Hostel. No. Taki jakiś normalny w miarę. No. To żeśmy thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. I poszliśmy. I idziemy, poszliśmy w złą stronę A potem nas cofnęli, gdzie jest Polish Center Jacyś ludzie na ulicy mówią A, polski, no to way Poszliśmy, idziemy Patrzę, dobrze idzie, bo jest Polish Center I już się zbieram, żeby minąć To Polish Center iść dalej według wskazówek Szanownego Pastora Baptystów Kiedy nagle Becia wchodzi do środka I ja se myślę Po jakiego grzyba Becia wchodzisz do środka? Z takim akcentem a Becia weszła po prostu do środka no i, i gada, czy tam ktoś nie ma gdzie mieszkać, czy tam spać, czy coś. No i Polish Center. W ogóle to jest ciekawe zjawisko. Czy wiecie, ciekawostka będzie dla słuchających kompletnie e, and Professional. Czy wiecie, że Polish Center w Londynie jest większe niż w Chicago? Polish Center w Londynie jest olbrzymie. To jest budynek z kilkoma piętrami. Wynajmują ten budynek innym. Mają pieniędzy trochę i tam, że mają pieniądze, bardzo dobrze, że mają pieniądze i dobrze ich używają. Organizują od cholery rzeczy. Z ludźmi z Polski przyjeżdżającymi propagują kulturę polską, języka uczą, wszystko. No, tylko noclegów nie mogą robić, mieć ani nic. Co no to se kimniemy sobie. No, a se, żadne se niemy, bo są przepisy przeciwpożarowe i nie wolno kimać. No i tak sobie myślę, że przepisy przeciwpożarowe Ocalą ludzi przed ewentualnym ogniem, który by mógł wybuchnąć w Polish Center, bo jak ktoś śpi na podłodze i mu się zacznie palić, to się prawdopodobnie nie obudzi, tak? To nie wiem, po co są te przepisy jakieś takie dziwne. Mówiłem, że nie wolno tak spać w takich miejscach. No, okej. Okay. I te przepisy wolałyby, rozumiem, żeby ktoś zamarzł na ławce w parku, niż żeby go narazić, że może się nie obudzić i może go tam poparzyć. No, wesołe przepisy. no nie? Bez komentarza w ogóle. No dobra, nie? przepisy są cudowna rzecz w ogóle, przepis. Dobra, no ale to sobie są inne możliwości, bo my na 7 dni przyjechaliśmy, a są ludzie, się okazało, tak nam powiedzieli, co wynajmują mieszkania. Polacy też są tak, żebyśmy sobie poszytali Polish newspapers. Były tam gazety po polsku. Dużo jest w Londynie, się okazuje. I ogłoszenia były no takie, takie, różne, siakie. No to bierzemy, czytamy, dzwonimy. I nikt się nie znalazł. Nikt. No. No więc... E, tak, ale jak już tam weźmy, to już był luz, bo już tam ktoś powiedział, że na no jednym noc, tam tego... Dobra, jak się skończyła historia? Bo się skończyła... Fantastycznie się skończyła, wbrew pozorom. Poznaliśmy jedną babkę. Świetna babka. Już dla samego poznania takich ludzi jest warto przechodzić takie różne rzeczy. Babka, która wynajmuje mieszkania studentom, nie studentom, przez agencję albo prywatnie, różnie. Wynajmuje po prostu pokoje, ma taki dom, taki angielski, żadne tam bloki, bardzo fajny domek. No, krótko mówiąc, nam wynajęła. I już. Za cenę trzy razy niższą niż ten hostel, który nam polecał pastor. No... Pastor nam polecał, hostel. Pastor, jak to pastor, lubi mieć święty spokój, zresztą trudno mu się widzieć. Wi trudno mu się dziwić, że nie ma zaufania do ludzi, których nie zna obcych, chociaż to niby chrześcijanie, ale no nie ma zaufania, więc odsyła gdzieś, no, tam, do to spokój. Ja bramę, spokój, idźcie, co tam, co tam do hostelu, co tam. Bracia, nie bracia, srał to pies, idźcie, płacie no, to żaden zarzut i tak nam bardzo naprawdę pomógł ten pastor ale z drugiej strony jak sobie porównam jakąś panią, która nas pierwszy raz w życiu na oczy widzi która jakoś nie bała się zaryzykować a pastor się bał, który no niby chrześcijanin znaczy niby no, no chrześcijanin i ma robić tak jak Jezus zrobił, ale pani go wyprzedziła w Polish Center zdecydowanie, tej pani było bliżej do chrześcijaństwa trzeba przyznać uczciwie niż panu pastorowi, który ma uczyć innych o Jezusie, a no nie wykazał się tak do końca. Zrobił minimum, ale jak dobry minimum w tych czasach, prawda? Więc tak czy inaczej wszyscy byli pomocni, których tam spotkaliśmy, ale jedni byli bardziej od innych i to ci, po których się nie spodziewaliśmy. Tak czy inaczej byliśmy już w tym Londynie i to był, proszę pana, luksus. To było dużo fajniejsze miejsce niż... Yy living room, w którym mieliśmy mieszkać na początku u Martina, a i dużo też lepsze niż hostel. Proszę pana, ale jaja. Taka jazda była. Ale jazda była makabryczna. Niektórzy wiedzieli właśnie, że tego drugiego, to była drugiego września, ja tutaj byłem przez chwilę w internecie i miałem taki paniczny opis, help, nie mam gdzie spać, help. No, yy, Czy ktoś z Londynie ma jakieś łóżko Jedno na trzy osoby Pół nawet wystarczy No bo tak już byliśmy trochę tak Zaskoczeni, desperowani. W ogóle było tak Takie się działy rzeczy, takie były numery No Na kwaterze w Londynie Dobra, no to tyle chciałem powiedzieć Aha, no właśnie to ja tylko przedem powiedzieć Że nie będzie teraz No, że dzisiaj nie mam jeszcze co pokazać Z Londynu, bo nie zdążyłem A nie zdążyłem jeszcze dlatego, że Mam dużo rzeczy innych do zrobienia. Jakie? Otóż teraz przejdźmy do rzeczy. Kończąc ten odcinek, o rzeczach będzie tak. Rzeczy, jakie mam do zrobienia, to powinny jest dwie piosenki po angielsku, których należy się spodziewać właśnie niedługo, na konferencję wolnościową o Bastiacie. To jest chyba największe wydarzenie wolnościowe w Polsce. Jest duża konferencja w Warszawie, taki Francuz był kiedyś, Bastiat się nazywał, taki trochę jak ja, no bo gość to był, któremu zależało bardzo na sprawach związanych z wolnością, osobistą, społeczną, taką jaksiaką, ale miał do tego poczucie humoru niezłe, nieprzeciętne, na, na przykład raz napisał y, petycję y, w imieniu producentów Świecze, oleju i innych takich różnych rzeczy y, do rządu po to, żeby zabronili ludziom y, mieć otwarte okna w dzień. Tylko żeby je... Żeby zrobić taką ustawę, że, że trzeba zamykać okiennice, żeby słońce nie wpadało. Dlaczego? No dlatego, że to napędzi gospodarkę przecież. No bo przecież ludzie będą musieli świecę kupować, nie? I olej do lampy i różne rzeczy inne z tym związane. Bo słońce jest nieuczciwą konkurencją. Bo świeci za darmo. A to jest niedopuszczalne i rząd ma pilnować tego, żeby nie było nieuczciwej konkurencji, więc dzisiaj zresztą to samo bym mógł napisać, to było w XIX wieku, ale nic się nie zmieniło w XXI, więc wręcz przeciwnie, jeszcze gorzej jest, że no, no rząd się wtrąca do wszystkiego, co może. No tak czy inaczej, bardzo fajny gość był, konferencja jest do wolności, więc też zapraszam i tam mam grać tak jako taka, tak już dla relaksu po tej konferencji, jak się ktoś zaapie, to się zaapie jak nie, to nie. Tak czy ja tam być muszę, wy nie. I tak, więc piosenkę chcę napisać po angielsku też, bo tam będą ludzie po angielsku in English. A propos angielskiego jeszcze, za godzinę dokładnie, mam tutaj pierwszą lekcję angielskiego w tym sezonie. Tada! Albo to. Wow! Uczę angielskiego znów. Dlaczego? Bo, bo mogę, bo umiem, bo chcę i bo wiem jak. I dlatego, że uważam, to jest jedna, nie, to nie jest jedno, jest cholera, najważniejsza chyba rzecz, jakie się trzeba nauczyć na tym świecie, bez, zresztą to mi pokazał cały ten wypad do Londynu. Człowiek, który by tam nie znał angielskiego, jest jak niepełnosprawny, jest gorzej niż niepełnosprawny i sobie poradzi, no tam mind the gap, zawsze piszą, są jakieś przystanki dla ludzi bez nogi, bez ręki. Niewidomy by sobie poradził w Londynie, ale człowiek, który nie zna angielskiego, sobie nie poradzi. W ogóle sobie nigdzie nie poradzi, jest skazany na taką, na taki dosyć margines społeczeństwa. Ma do dyspozycji tylko pracę jakieś takie, no takie, powiedzmy, proste, niewymagające dużo, kontaktu z innymi. Mało jest takich rzeczy, mało jest takich prac, więc angielski jest ważny. Uczę, więc mam za godzinę, więc znikam się przygotować ciutkę, jakby ktoś chciał. To Learn English to ja tu jestem. Ale jeszcze kiedyś o tym powiem coś innego, bo teraz się muzyczka kończy i kończy, trzeba ten odcinek. Następny będzie o Londynie. Przychodźcie słuchać completeanprofessional.com a i strony www.odwyk.com też odwiedźcie czasami.